4 minuty po północy. Igor Skrzypek zapraszam na pierwsze dziś aktualności jedenki. Rozpoczyna się 71 dzień rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Rosjanie atakują zakłady Azovstal w Mariupolu. To ostatni bastion ukraińskiej obrony w zniszczonym mieście. Fabryki bronią żołnierze pułku Azov. Okupanci wdarli się na tereny zakładów i prowadzą ciężki ostrzał. Wciąż przebywają tam cywile. Prezydent Wolodomer Załęski rozmawiał z sekretarzem generalnym ONZ Antonią Gutereszem o dalszej ewakuacji ludności z oblążonych zakładów. Jak czytamy w komunikacie biura ukraińskiego prezydenta, Wołodymyr Zełenski podziękował Antonio Gutereszowi za jego pomoc w ewakuacji 121 cywilów z zakładów Azovstal. Zwrócił się też do niego z prośbą o pomoc w wywiezieniu z oblężonej fabryki wszystkich rannych. Jak zaznaczył, życie osób tam pozostających jest zagrożone. Według Kijowa na terenie fabryki znajduje się jeszcze około 200 cywilów. Tymczasem rosyjskie Ministerstwo Obrony poinformowało, że w czwartek, piątek i sobotę od godziny 8 do 18 wstrzyma działania bojowe i umożliwi utworzenie korytarza ewakuacyjnego w celu wyprowadzenia z zakładów azowstal znajdujących się tam cywilów. Tymczasem według ukraińskich władz Rosjanie szturmują fabrykę i wdarli się na terytorium zakładów. Wynosi ono około 11 km kwadratowych. Paweł Buszko, Polskie Radio. Wojna na Ukrainie. Nie ma jednomyślności w Unii Europejskiej w sprawie kolejnych sankcji wobec Rosji. Na szóstym pakiecie restrykcji rozmawiali ambasadorowie państw wspólnoty. Wśród propozycji między innymi wprowadzenie embarga na import ropy z Rosji w ciągu sześciu miesięcy. Kolejne spotkanie ambasadorów odbędzie się dziś. 300 pakiet został rozesłany do unijnych stolic w nocy, więc za mało było czasu, by go dokładnie przeanalizować, ale już wstępna dyskusja potwierdziła różnicę zdań. Na przykład Węgry, które podobnie jak Słowacja mają otrzymać zgodę na zakup rosyjskiej ropy dłużej, bo do końca przyszłego roku poinformowały, że domagają się wyłączenia z sankcji wszystkich ropociągów. Słowacja chce dłuższego okresu przejściowego. Z kolei Czechy poprosiły też o ulgowe traktowanie. Nie mam najmniejsze wątpliwości, że Zostanie utrzymana. Tak komentował ambasador Polski przy Unii Andrzej Sadoś, który powiedział, że choć część postulatów Warszawy została uwzględniona, to Polska też złoży poprawki. Będzie na przykład domagać się jasnego harmonogramu wstrzymywania importu gazu czy wpisania na listę sankcyjną także Gazprombanku. Będzie też zabiegać o restrykcje uderzające w przemysł nuklearny i farmaceutyczny. Beata Płomecka, polskie radio. Bruksela. Dziś w Warszawie na Stadionie Narodowym Międzynarodowa Konferencja Darczyńców dla Ukrainy. Jej inicjatorami są premierzy Polski i Szwecji Mateusz Morawiecki i Magdalena Anderson. Wydarzenie ma być początkiem serii nadchodzących w najbliższych miesiącach inicjatyw pomocowych dla pogrążonej w wojnie Ukrainy. Partnerami wydarzenia są m.in. przewodniczący Rady Europejskiej i Komisji Europejskiej. To są aktualności jedynki. Pan Tadeusz oraz Noce i dniem z tymi lekturami musieli się zmierzyć tegoroczni maturzyści na egzaminie z języka polskiego. Za abiturientami szkół średnich pierwszy dzień egzaminów ponad 290 tysięcy uczniów przystąpiło do egzaminu z języka polskiego na poziomie podstawowym. Ponieważ to najważniejszy egzamin w ich dotychczasowym życiu, przed wejściem do szkoły najważniejsze było opanowanie emocji. Trochę stresu jest, ale myślę, że więcej motywacji. No wiadomo, zresztą, że pierwszy też wzmaga e, ten stres. Później podobno jest już z Punktualnie o dziewiątej maturzyści otrzymali arkusze. W pierwszej części musieli rozwiązać test i odpowiedzieć na pytania sprawdzające rozumienie tekstu. Następnie mierzyli się z wypracowaniem. W związku z przedłużającym się zdalnym nauczaniem do wyboru mieli trzy tematy. Był temat z pana Tadeusza o tradycji, czym jest ona dla człowieka. Ja robiłem drugi i to był kiedy relacje dałem szczęście na podstawie tekstu, no i dnie dwóch wybranych przez siebie. Chyba zdałem, no to. Nie, no najprostsza tematura bo od lat chyba. Trzeci temat to interpretacja wiersza Józefa Barana, najkrótsza definicja życia. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. Dziś maturzyści zmierzą się z królową nauk, matematyką. Na koniec sport Real Madrid zagra w finale piłkarskiej Ligi Mistrzów. Hiszpański klub w półfinale zmierzył się z Manchesterem City. Potrzebna była dogrywka, bo choć królewscy regulaminowe czas spotkania zakończyli wynikiem dwa 2 do jednego. W dwóch meczu był remis 5-5. W dogrywce sędzia podkrewał rzut karny dla Realu, który wykorzystał Karim Benzema. Tym samym przypieczętował wynik 6 do 5. W finale Ligi Mistrzów 28 maja Real zagra, zagra z Liverpoolem. To były aktualności programu pierwszego Polskiego Radia. W nocy na południu i zachodzie możliwy deszcz, poza tym na przeważającym obszarze zachmurzenia nad ranem w obszarach podgórskich możliwe mgły. Temperatura minimalna od minus 1 stopnia na Podlasiu, około 6 w centrum, do 10 na Pomorzu Zachodnim. Na wschodzie możliwe przygruntowe przymrozki do minus 4 stopni, wiatr przeważnie słaby. Polskie Radio. Program pierwszy. Jedenka. Dziś jest czwartek, 5 maja, 125 dzień roku. Słońce wzejdzie o godzinie 5.00 a zajdzie o 20.00.